z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia od wersa 1 do 8. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać To też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła, swego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co widział, przepraszam, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony Ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa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 co duch mówi do zborów. Można to okno uchylić? Czy tylko ono... Przeczytaliśmy księgę, którą potocznie nazywa się Księgą Objawienia Jana. Chociaż jest to, jak żeśmy czytali w pierwszym wierszu, objawienie Jezusa Chrystusa. Ale często my, chrześcijanie i ludzie w ogóle wokół używają też słowa apokalipsa. I kiedy to słowo używają, to zawsze kojarzy im się z czymś strasznym, niezwykłym, apokaliptycznym, czyli coś, co przyniesie... Albo co niesie straszne zniszczenie, albo w konsekwencji zagładę. Ludzie e, napisali wiele tego typu, albo może zahaczając, czy nawiązując, przepraszam, może do tego słowa apokalipsa, różnych książek, re reżyserzy na, nakręcili wiele filmów. I w ten sposób chcieli w jakiś sposób pokazać tę straszną przyszłość, która, którą wyobrażają sobie przyjdzie na świat. Oczywiście, że niektórzy ludzie z tych ludzi wiedzieli cośkolwiek o... wiedzą cośkolwiek albo czytali może nawet księgę Objawienia, ale ta księga jest księgą niełatwą. Co nie znaczy, że mamy jej nie czytać. Dla nas chrześcijan, kiedy słyszymy słowo Objawienie, e, albo Apokalipsa, to myślę, że wszyscy zaraz myślimy o przyjściu Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział już uczniom swoim, kiedy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Pan Jezus mówi, przyjdę znowu. Kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, to anioł powiedział uczniom, czemu patrzycie w niebo? Przecież ten Jezus, który teraz odchodzi, przyjdzie znowu. Oczywiście słowo przyjście w Słowie Bożym pokazane jest z dwóch stron, albo inaczej może Słowo Boże rozróżnia przyjście po wierzących, przyjście Pana Jezusa po wierzących i przyjście Pana Jezusa, kiedy On się objawi, aby na ziemi założyć tysiącletnie Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju. Ale kiedy powiedzieliśmy sobie, że my wierzący tę księgę kojarzymy z przyjściem Pana Jezusa, to trzy pytanie nasze serce zawsze bije mocno, mocniej, kiedy słyszymy Pana Jezusa, który mówi, ja przyjdę z wnet, albo ja przyjdę po Ciebie. Czy kiedy myślimy o tym, że Pan Jezus przyjdzie po nas, To nasze serca w chwili, kiedy jesteśmy zaniepokojeni, obciążeni, kiedy mamy problemy, się uspokaja. Pewna mała dziewczynka wyszła z domu pobawić się na podwórze. I kiedy wychodziła z domu, to była dziewczynka, która była ledwo co nauczyła się chodzić. Wychodziła na dwór, mamusia doglądała ją z góry, przez okno. A ona wyszła z domu i zaczasnęła drzwi. A te drzwi nie miały klamki z zewnątrz. I ta dziewczynka pobawiła się na dworze, a potem chciała wrócić do domu. I podeszła do tych drzwi, i te drzwi były zamknięte. I na twarzy, na twarzy wymalował się niepokój i strach. Zaczęła pchać te drzwi do klamki, której nie było, ale nawet do gryfa nie potrafiła nawet dosią, dosięgnąć. I e, zauważyła, że sąsiadka zaczęła ją uspokaję, uspokój się, mamusia otworzy, przyjdzie zaraz. Ale dziewczynka dalej była niespokojna. I w pewnym momencie otworzyło się okno, wychyliła się mama i powiedziała już schodzę kochanie. I w tym momencie dziecko się uspokoiło, uśmiechnęło, uradowało, znikł wszelki niepokój z twarzy. Dlaczego? Dlatego, że mama powiedziała już schodzę, już przychodzę do ciebie przyjdę wkrótce, tak jak Pan Jezus powiedział do nas, przyjdę wkrótce, tak i ta dziewczynka usłyszała te słowa uspokajające ją, przyjdę, idę, przychodzę Ci, otworzyć drzwi. I to jest właśnie myśl, która powinna zawsze też, albo temu faktowi, że Pan Jezus przyjdzie po nas, powinna zawsze towarzyszyć uspokojenie, powinno towarzyszyć uspokojenie Uciszenie. Powinniśmy e, e, zawsze pomyśleć o tym, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to wszystko, co na ziemi nas boli, tak najogólniej rzecz biorąc, przeminie. Druga rzecz, o której też często myślę, kiedy e, czytam ten fragment, albo też i miejsca o przyjściu Pana Jezusa, to jest to, że Dwa tysiące lat temu Pan Jezus też przyszedł na świat. I Pan Jezus przecież był zapowiedziany w Starym Testamencie. W Starym Testamencie znajdujemy ponad 300 dosłownych proroctw o tym, że Pan Jezus miał przyjść i o Panu Jezusie, które wypełniły się na Jezusie z Nazaretu. I pomyślmy sobie tylko, że Żydzi, którzy znali z Prawo, znali Stary Testament i wiedzieli, że Pan Jezus ma przyjść w ogóle na Niego nie czekali garstka ludzi tylko czekała na Pana Jezusa jak jest dzisiaj z wierzącymi ludźmi możemy powiedzieć, że na świecie jest wielu chrześcijan ale niestety wśród tych chrześcijan jest niewielu takich, którzy prawdziwie którzy mają życie z Boga którzy się na nowo narodzili. Słowo Boże mówi, musicie się na nowo narodzić. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc człowiek, który rodzi się na nowo, posiada albo otrzymuje życie z Boga. I dopiero to życie, które Bóg daje, czyni, które tworzy, które się tworzy w człowieku, daje mu możliwość bycia dzieckiem Bożym. Nie da się być dzieckiem, jeśli się ktoś nie narodził. Jeśli rodzice mają, nie mają dzieci, to nie ma dziecka, nie ma życia. Jeśli dziecko jest poczęte, to tworzy się życie i ten człowiek się rodzi i żyje. I dopiero wtedy jest dzieckiem. Dokładnie to samo jest z człowiekiem, nawet z chrześcijaninem, który niestety należy do jakiegoś kościoła, a nie ma życia nie narodził się na nowo ja też byłem kiedyś takim człowiekiem który był gorliwym uczynkach chrześcijaninem, ale nie miał życia dziecko, które się urodziło należy do rodziny i w tej rodzinie się czuje bezpiecznie wierzący, który się narodził na nowo i jest dzieckiem Bożym wie, że ojciec, Bóg jest jego ojcem wie, że człowiek, że należy do Pana Jezusa i się niczego nie musi obawiać, bo jest w rękach Bożych. Czytaliśmy tutaj księgę właśnie Objawienia, która jest księgą opisującą czasy przyszłe. Myśmy tutaj czytali że, o tym, że czas jest bliski i apostoł Jan miał To, co Pan Jezus mu przekazał za pośrednictwem anioła, zapisać o rzeszach, które się mają stać wkrótce. Jest to piękna rzecz, którą tutaj widzimy w tych pierwszym wierszu choćby, bo to jest Bóg dał Panu Jezusowi, przekazał coś. Pan Jezus za pośrednictwem anioła przekazał coś Janowi. I Jan teraz to pisze do kogo? Do siedmiu zborów do zgromadzeń, do kościołów do siedmiu kościołów liczba siedem jest symboliczną liczbą i mówi że o pewnej pełności bożej, myśli bożych o myślach bożych, które się wypełniają jakby w całości i zauważmy myśmy śpiewali też pieśni o słowie ja akurat też spojrzałem na ten fragment, niebo i ziemia przeminą ale słowa moje nie przeminą i Wiemy dobrze, że Bóg do człowieka przemówił przez Słowo. W czasie ostatecznym przemówił w Synu. Przez Syna, którego posłał. Ale Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, to On był tym Słowem, prawdziwym ucieleśnieniem Słowa Bożego. I Pan Jezus przez Słowo do nas mówił. Ale Pan Jezus odszedł do nieba i pozostawił nam Słowo. Czyli On przez to Słowo, przez to, co jest napisane, przemawia do nas. I dzisiaj, kiedy czytaliśmy te Słowa, To są to słowa zwróćmy na to uwagę do zborów, do kościołów, do ludzi. Mamy tutaj kościół w Wieruszowie, to jest ten lokalny kościół. Jeśli wierzący zgromadzają się gdzieś jeszcze indziej w tu w Wieruszowie, by się zgromadzali, wierzący, prawdziwie wierzący, którzy mają życie z Boga, to będzie to kościół lokalny gdzieś tam, na innej ulicy. I tworzą ci ludzie kościół. I Pan Jezus przez słowo mówi dzisiaj do nas, tutaj, w Jeluszowie. My czytamy je, myśmy je przeczytali. Oczywiście, że ten, który stoi za kazalnicą, on przeczytał słowo i mówi, w jakiś sposób wyjaśnia te słowa, stara się y, przekazać pewne myśli, ale zauważmy, że każdy z nas otwiera swoje serce, myśli o tym, co się mówi i on te słowa przyjmuje, albo nie przyjmuje. Ale jeden może przyjąć to słowo, bo to akurat, akurat jest słowo dla niego, on czuje, że Bóg do niego przemawia przez słowo czytane, czy może wyjaśniane, a drugi akurat inne słowo przyjmuje. I wszyscy się budują. I to jest celem czytania i zgromadzania się w tej godzinie, bo my czytamy Słowo Boże i staramy się przyjąć coś dla siebie, aby się zbudować. Właściwie na czym polega to budowanie? Może tak trochę jeszcze odejdę od tego tych myśli, które są zawarte w tym tekście budowanie to znaczy, że my lepiej poznajemy osobę Pana Jezusa jeśli osoba Pana Jezusa jest przedstawiana nam szerzej albo poznaliśmy go jeszcze bardziej, to wtedy nasze serce się cieszy wtedy się budujemy ale budowanie może też być wtedy, kiedy na przykład Słowo Boże kieruje do nas jakieś, jakąś pociechę jesteśmy zatrwożeni, przeżywaliśmy coś w zeszłym tygodniu, byliśmy przygnębieni, nie wiedzieliśmy, jak się poradzić w tej sytuacji, ale Bóg przez Słowo dotknął mojego serca i czuję się zbudowany, pokrzepiony. Albo Bóg też odkrył dla mnie prawdę jakąś, której do tej chwili, pory nie rozumiałem. A więc zauważmy, że Bóg przez to Słowo, które dał nam, przez to Słowo zapisane Które akurat w tym przypadku pisał apostoł Jan w wieku już bardzo starym, chyba około 100 lat miał, albo 90 lat apostoł Jan, kiedy pisał te słowa. On po prostu napisał te słowa i do dzisiaj możemy je czytać. Te piękne słowa o tym, że Pan Jezus ma przyjść. To jest ciekawe też, że Pan Jezus pisze w tym akurat rozdziale w trzecim wierczu, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tej księgi i zachowują To, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. To jest ciekawe, że tak trudna księga, bo wiemy, że jest to księga, która zawiera wiele, wiele symboli. Wierzący starają się i dociekają, co one oznaczają. I Pan Jezus dał wiele światła wierzącym, którzy te rzeczy w jakiś sposób zinterpretowali. Ale myślę, że każdy z nas, który czyta te słowa, w jakiś sposób te myśli do Niego w taki czy inny sposób docierają. I chciałbym zwrócić też uwagę na to, że te słowa dotrą tylko i wyłącznie do ludzi, którzy chcą być sługami bożymi. Czy jest jakiś dowód na to? Dowód znajdujemy w pierwszym wierszu, pod koniec. Pewien wierzący człowiek jechał w pociągu i czytał Księgę Objawienia. Siedział obok niego ksiądz, Zerknął na niego i mówi z takim politowaniem trochę Pan w ogóle rozumie Pan co czyta? A ten wierzący mówi Tak rozumiem Ale proszę Pana, czy Pan o tym wie, że to jest księga zamknięta, czarna księga dla ludzi, że tej księgi nikt nie jest stanie zrozumieć? A wtedy ten wierzący otworzył ten pierwszy wiersz i powiedział e, Przeczytał Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim ukazać sługom swoim to co ma się stać wkrótce a więc jeśli ktoś jest sługą Pana Jezusa jeśli ktoś z serca mu służy to Bóg w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego objawia i wyjaśnia mu słowo nie tylko to słowo z Księgi Objawienia ale i wszystkie księgi które, słowo z wszystkich ksiąg które czytamy Oczywiście my wierzący nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego naraz, bo jesteśmy w szkole Bożej, ale sługa, który pragnie zrozumieć Słowo Boże, który czyta proroctwo tej księgi, ponieważ czytaliśmy też, że ten, kto to czyta, jest błogosławiony, temu Bóg otwiera to Słowo i to jest piękne i radosne. Teraz w czwartym wierszu czytaliśmy Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Powiedzieliśmy o tym, co symbolizuje liczba siedem, i te zbory w tamtym czasie były w Azji I, i gdybyśmy czytali wszystkie te listy a one się zaczynają od drugiego wiersza to zauważymy, że we wszystkich tych zborach wszystkie te zbory żyły w tamty, istniały w tamtym czasie te zbory tym zborom Pan Jezus przedstawia się w, w, w specyficzny sposób możemy na przykład przeczytać w drugim rozdziale ten pierwszy wiersz, kiedy Pan Jezus pisze do zborów, albo apostoł Jan pisze do zborów w Efezie i to w tym wierszu Pan Jezus przedstawia się to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników Pan Jezus się przedstawia jako ten, który trzyma siedem gwiazd i który się przechadza pośród złotych świeczników Może powiedzmy tylko tyle z tego fragmentu, że każdy zbór to jest taki świecznik. Gdybyśmy czytali te wiersze, to zauważymy, że świecznik symbolizuje zbór. A więc mamy, możemy powiedzieć, widzimy siedem zborów, wiersz czwarty, Jan do siedmiu zborów, czyli tak jakbyśmy położyli sobie tutaj siedem świeczników, to mamy siedem zgromadzeń, siedem kościołów. I do każdego kościoła Jan pisze list, i Pan, Jan, Pan Jezus przedstawia się, bo Jan pisze oczywiście słowa Pana Jezusa Pan Jezus się przedstawia temu zborowi, pisze do tego zboru co jest dobrego w tym zborze to jest bardzo piękna rzecz, żebyśmy też to zauważyli że prawie, na, prawie zawsze w tych listach do zboru do zgromadzeń Pan Jezus przedstawia co jest dobrego w tym zborze Potem Pan Jezus mówi, co jest niedobrego w tym zborze. Potem Pan Jezus mówi, co ma zbór czynić, aby to wszystko się zmieniło, co jest niedobre. I potem Pan Jezus pisze o nagrodzie. Co się stanie, jeśli zbór te słowa napomnienia przyjmie, zachowa i tak dalej. Każdy ten list składa się właściwie z takich części, ale ciekawe jest tutaj też o tym, że W każdym miejscu jest napisane, jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A więc słowo jest pisane, jest czytane, my czytamy, musimy słuchać, co jest czytane. W jednym miejscu w Słowie Bożym jest napisane, niech każdy baczy też na to, albo uważa na to, w jaki sposób słucha Nie tylko jest napisane, czy słucha w ogóle, bo dzisiaj tutaj siedzimy i wszyscy słyszymy coś. Słyszymy akurat moją osobę, słyszycie, która mówi. Która mówi. Ale teraz można tak, albo te dźwięki przepuszczać przez uszy, albo słuchać i zastanawiać się, co się mówi. A więc patrzmy też na to, jak słuchamy. To jest bardzo ważne, że, że W każdym tym liście jest napisane kto ma uszy, niech słucha. Umiłowani wierzący słucha. Wierzący słucha Słowa Bożego. Wierzący słyszy też różne inne rzeczy. W świecie jest wiele różnych głosów. Tysiące, miliony, miliardy. Jest napisane w Księglicze Przypowieści, że człowiek trudzi się mówieniem, ale tak i tak wszystkiego w życiu swoim nie wypowie. Kiedyś strasznie dziwiłem się, Y, nad sformułowaniem tym w księdze Salomona. To jest niemożliwe, żeby człowiek wszystko w życiu wypowiedział. To jest po prostu absurd. Ale ludzie się trudzą mówieniem. I teraz te słowa bombardują każdego z nas. Każdy dzień. Nie tylko przez y, to, że ktoś do nas mówi, ale przez i to, co widzimy, co czytamy, co, co słyszymy, nawet y, przypadkowo. To bez przerwy jest słowo, które dociera do nas. A więc my słuchamy i teraz możemy coś przyjąć przyjmujmy Słowo Boże to jest coś co nas powinno pocieszać i zachęcać I, i, i jeśli ktoś siada w domu i czyta Słowo Boże i to Słowo dotyka jego serca to znaczy, że jest wszystko w porządku, jeśli reagujemy na Słowo, które jest głoszone i czytane to jest wszystko w porządku jeśli natomiast jest nam to wszystko obojętne i siedzimy i po prostu sobie tak słuchamy, że ktoś coś mówi, a znowu się pogada albo knowu coś tam przeczytał a on już to tyle razy przeczytał może pomyślimy to to po prostu niewiele nam albo nic nawet nie przyniesie a więc słowo skierowane jest do każdego zboru osobno czwarty wiersz pierwszego rozdziału ale zauważmy, że tu jest napisane że tym zborom Bóg Pan Jezus Bóg w Jezusie Chrystusie życzy łaski, pokoju Od Tego, który jest, który był i który ma przyjść. O kim jest mowa, który, ten, który był, który jest i który ma przyjść? Wszyscy odpowiemy od razu, to jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Dzisiaj y, ludzie często podważają boskość Pana Jezusa, ale te słowa właśnie pieczętują Jego boskość, bo Ten, który był, który jest i który ma przyjść, To jest ten, który trwa wiecznie. Zawsze mnie pocieszają te słowa Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus powiedział do Żydów Wcześniej niż Abraham żył, jam jest. Pan Jezus nie powiedział Wcześniej niż Abraham żył, ja byłem. Pan Jezus powiedział jam jest. To jest piękne określenie, kiedy Pan Jezus mówi jam jest. I to nas pociesza. Tutaj mamy ten, który był, który jest, który był i który ma przyjść. Teraz czytamy o piąty wierszu o Panu Jezusie, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Czytaliśmy, mówiliśmy o tym, że w każdym y, w liście do zboru Pan Jezus się w jakiś sposób przedstawia. Tutaj możemy powiedzieć, jest taki wstęp, zanim te listy konkretnie są pisane i Pan Jezus też nam się tutaj przedstawia. Pierwsze to jest to, cośmy powiedzieli w wierszu czwartym, a teraz czytaliśmy świadek wierny. Zastanawiałem się kiedyś nad, tym, nad wiernością świadka. Gdybyśmy, gdyby 10 osób było świadkami jednego wypadku, to może, możemy być pewni, że każdy zinterpretuje ten wypadek na swój sposób. Czynniki, y, są czynniki, które wpływają na nas w ten sposób, czyli nasze usposobienie, nasze wychowanie, postrzeganie pewnych rzeczy. One po prostu... Y, ukierunkowują nas w ten sposób, że relacja nasza jest w jakiś sposób subiektywna. I kiedy byśmy słyszeli jednego świadka, który widział ten sam wypadek, to byśmy być może powiedzieli, nie, nie, nie, tak to nie było, to ten zrobił to tak, a ten trzeci jeszcze powie, nie, nie, tak to nie było. Ale tu mamy Pana Jezusa, który jest świadkiem wiernym. Co to znaczy? Że On dokładnie przekazuje to, co, jak się rzeczy mają. Myślę, że tą najważniejszą rzeczą, którą Pan Jezus nam powiedział, to jest to wszystko, co powiedział nam o Ojcu. Pan Jezus przecież teoretycznie, chciałbym to tak z powiedzieć, nie musiałby przyjść na świat, żeby e, powiedzieć nam to, co jest w niebie. Bo Przecież ludzie mieli Stary Testament i wiele rzeczy wiedzieli. Ale Pan Jezus przyszedł i powiedział dokładnie nam wszystko o Bogu, o Ojcu. I możemy powiedzieć też objawił nam serce Ojca. Pan Jezus dokładnie powiedział nam wszystko to, co Bóg mu zlecił, aby powiedział. Pan Jezus powiedział, ja nie czynię własnej woli, tylko wolę tego, który mnie posłał. Chociaż, chociaż chciałbym powiedzieć, że w jednym miejscu Pan Jezus coś chciał dla siebie. On nigdy nie chciał niczego dla siebie. On zawsze wypełnia Bo Bo Bożą wolę. Ale kiedyś Pan Jezus powiedział ja chcę. Przypominamy sobie to miejsce. 17 rozdział Ewangelii Jana. Ojcze, ja chcę. Przeczytamy może ten piękny wiersz. Bo to też mi się akurat przypomina. 17 rozdział 20 Ewangeli Jana, 24 albo 3 wiersz. Ojcze, chcę. A Jezus niczego na ziemi nie chciał. On tylko chciał wypełnić Bożą wolę co do joty, co do ułamka. A tutaj mówi, że On coś chce. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Możemy sobie wyobrazić coś takiego, że Pan Jezus chce, abyśmy my Nie tylko uczniowie, którzy byli w tamtym czasie na ziemi, o których On bezpośrednio wtedy mówił, ale On myślał o wszystkich swoich wykupionych i pragnie tutaj w tym miejscu, aby oni byli tam, gdzie On już jest. Chociaż Pan Jezus był jeszcze na ziemi, to On już przeniósł się do wieczności i mówi, gdzie jestem, aby oglądali moją chwałę. Co to znaczy umiłowali moją chwałę? Co jest chwałą Pana Jezusa? Światłość, która go otacza? Grzmoty, które być może błyskawice, które gdzieś tam może za jego tronem się pojawiają? Albo może przepiękny widok, którym jest otoczony, Albo słudzy, którzy są przy nim? Co jest tą chwałą? Miłość Ojca sprzed założenia świata. Pan Jezus powiedział, że Gdyż, aby oglądali chwałę moją, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Umiłowani, my będziemy oglądać miłość Ojca do Pana Jezusa, kiedy będziemy w niebie. Ta miłość, którą Bóg Ojciec miał do Syna przed założeniem świata. To będziemy oglądać i to jest ta chwała, który, o której Pan Jezus mówi w tym miejscu a więc On wszystko wiernie przekazał dlatego On się przedstawia w tym wierszu jako wierny świadek pierworodny z umarłych drugi tytuł przedstawia się Pan Jezus jako pierworodny z umarłych co to znaczy pierworodny z umarłych to znaczy, że Pan Jezus jako pierwszy powstał z umarłych w nowym ciele i znalazł się w niebie pierwszy człowiek nie było jeszcze takiego człowieka który by umarł, zmartwychwstał w nowym ciele i poszedł do nieba. To jest ten tytuł, pierworodny z umarłych i władca nad królami ziemskimi. Umiłowani, my często mówimy, że Pan Jezus jest władcą, jest... Niektórzy mówią i śpiewają takie pieśni, że jest królem, chociaż on nie jest jeszcze oficjalnie królem, możemy powiedzieć, że Pan Jezus, ktoś może powiedzieć, że króluje w Jego sercu, to jest takie określenie, nie do końca, które znajdujemy w Biblii, ale już nie o to chodzi mi, tylko mi chodzi o to, że Pan Jezus mówi, władcą nad królami ziemskimi. Czy to widać dzisiaj? Czy my to widzimy, że Pan Jezus jest władcą nad królami ziemskimi? Ile jest władców na ziemi? Prezydent, oczywiście nie bezpośrednio o, o królach dzisiaj mówimy, chociaż tacy jeszcze są, ale są prezydenci najwięksi Stanów Zjednoczonych Rosji. Czy Pan Jezus nad nimi jest władcą? Nie, tego jeszcze nie widać. Ale to jest rzecz, która się stanie w przyszłości. Kiedy Pan Jezus przyjdzie na ten świat widzialnie i wtedy ugnie mu się wszelkie kolano i Pan Jezus będzie władcą nad wszystkimi królami i nikt nie powie jemu nie. Wszyscy będą musieć ugiąć się pod Jego wolą. A więc widzimy Pana Jezusa, który objawia się w ten, w ten piękny sposób, wierny świadek, pierworodny z umarłych, władca nad królami ziemskimi, a może byśmy teraz pomyśleli, że ta chwała, albo to przedstawianie się powinno iść jeszcze wyżej, stopień wyżej, A Pan Jezus przedstawia się tutaj jako Ten, który nas miłuje, który nas wyzwolił z grzechów naszych przez krew swoją. O czym tu jest mowa? O czym myślimy od razu? O uniżeniu Pana Jezusa, o Jego śmierci, o Jego pchańbie, o tym wszystkim, co musiał znosić na krzyżu, kiedy czytaliśmy dzisiaj rozdział 19 z Ewangelii Jana, kiedy Świecki król czy władca mówił, że ma władzę nad, tym, nad nim i, i mówi: Mam moc Cię wypuścić albo Cię skazać na śmierć. Taki, taką czelność miał ten człowiek, aby wypowiedzieć słowa do Pana Jezusa, który będzie kiedyś władcą. Ale Pan Jezus w tamtym czasie. Był prawdziwym sługą, który przyszedł, aby nas zbawić. I tu jest o tym mowa. Który nas pierwsze miłuje. Jesteśmy świadomi tego, że Pan Jezus nas kocha. Przelał krew za nasze grzechy. Który nas wyzwolił z grzechów naszych. Co to znaczy, że Pan Jezus nas wyzwolił z grzechów? To znaczy, że Pan Jezus przede wszystkim... Zmazał nasze grzechy, które czyniliśmy w przeszłości, które niestety zdarza nam się czynić, kiedy żyjemy na ziemi jako wierzący i które popełnimy w przyszłości. Pan Jezus rozprawił się z tymi wszystkimi grzechami. Ale Pan Jezus jeszcze nas wyzwolił z grzechów w tym sensie, że my już nie musimy grzeszyć. Człowiek niewierzący on lubi grzeszyć, musi grzeszyć on chce grzeszyć <śmiech> wierzący człowiek nie chce grzeszyć nie musi grzeszyć apostoł Jan pisze piękne słowa do wierzących dziadeczki to wam piszę, abyście nie grzeszyli ale jeśli by ktoś grzeszył ma orędownika u Ojca, Jezusa który jest sprawiedliwy on jest ubłaganiem za grzechy nasze A nie tylko za grzechy nasze, ale grzechy całego świata. Więc umiłowani, Pan Jezus rozprawił się totalnie z grzechem. Wyzwolił nas z tego grzechu. I my nie musimy grzes grzeszyć. I za tym wszystkim kryje się krew Pana Jezusa. Pan Jezus musiał przelać krew, czyli złożyć swoje życie. Ale czytamy też te piękne słowa. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czytamy teraz w wierszu szóstym kim On nas uczynił, rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech Mu będzie moc na wieki wieków. Ale teraz czytamy. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebodli, i biadać będą nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. W tym miejscu jest, jest mowa o tym, że ujrzy Go wszelkie oko, czyli mówimy o przyjściu, kiedy Pan Jezus jawnie ukaże się wszystkim ludziom, I przyjdzie na ten świat, aby rozpocząć i aby zaistnieć, aby zaistniało tysiącletnie królestwo pokoju, tak zwane milenium. Różne się używa z tych sformułowań. Ale Pan Jezus wtedy jawnie będzie rządził na ziemi, będzie władcą nad królami. To, o czym żeśmy słyszeli wcześniej, czytaliśmy w tym wcześniejszym wierszu. A w ósmym wierszu czytamy "Jam jest alfa i omega. Początek i koniec. Mówi Pan Bóg I teraz jeszcze raz czytamy to, co żeśmy już tutaj oglądali w wierszu poprzednim. Który jest, który był i który ma przyjść. Wszechmogący. Ale zwróćmy uwagę też na to określenie, bo o tamtym żeśmy już mówili. Jamy z alfa i omega. Początek i koniec. Znamy, myślę, że każdy, który skończył podstawową szkołę, słyszał o alfie i o medze. Są to litery alfabetu greckiego, pierwsza i ostatnia. I te litery, można powiedzieć, zamykają cały alfabet. Początek i koniec, tutaj mamy też w nawiasie napisane. Ale właśnie to alfa i omega, czy początek i koniec mówią nam o tym, że Pan Jezus zamyka coś. Że On jest na granicy jednej, z jednej i z drugiej strony i nic nie jest w stanie być najpierwszy, jeśli On jest pierwszy. Albo nikt nie jest w stanie być za ostatni, jeśli on jest ostatni. Czyli to symbolizuje nam, że Pan Jezus wszystko zamyka. Kiedyś jeździł w Polsce taki wyścig pokoju. Teraz akurat też chyba jakiś wyścig jest dookoła Polski. I kiedy taki wyścig kolarski jedzie, to zawsze jest ten, który otwiera wyścig, jakiś tam motocykl czy samochód, jedzie z przodu. A może powiedzmy, że ten, ten pierwszy, ten po, początek wyścigu to jest ten pierwszy kolarz A na, zawsze, na końcu zawsze jechało, do, jechało, jechało auto, to pamiętam, jako dziecko I na końcu to auto miało taką tablicę i tam było napisane koniec wyścigu I to tak mi się przypomina często, jak <śmiech> czytam to, pier, to miejsce początek i koniec, alfa i omega Właśnie ten koniec wyścigu, że tam gdzie jest koniec i tam już nie było żadnego kolarza, bo tam już był koniec wyścigu I właśnie chcemy zwrócić uwagę, że Pan Jezus chce nam tutaj w jasny sposób pokazać, kim On jest. I przedstawić się w taki sposób, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do tego, że On nie tylko nas obmył z grzechów naszych, że On nie tylko jest w tej chwili tym wzgardzonym, odrzuconym, pohańbionym, którego świat nie chce znać, bo jest mu dobrze bez Jezusa. Precz nie chcemy, aby ten nad nami panował. Ludzie nie chcą dzisiaj nic z Panem Jezusem mieć do czynienia, ale abyśmy powiedzieli, że my, którzy dzisiaj też przeżywamy podobne odrzucenie może, podobne pohańbienie. My wiemy, że w naszym kraju jest tutaj, my tu żyjemy sobie jak pączki w maśle. Ale wiemy, jak wygląda w innych krajach ludzie, kiedy, gdzie cierpią, gdzie są prześladowani. Pamiętajmy, że ten Pan Jezus, nam prześladowanym i tym wszystkim, którzy byli wtedy prześladowani w tamtych czasach, O, których, o, o czym czytamy w tych listach, powiedzmy, do, do Efezu, do Smyrny. Tam czytamy, jakie cierpienia znosili wierzący. Pan Jezus pokazuje się, przedstawia się mi, popatrzcie na mnie, kim ja jestem. Ja jestem tym, który był, który jest, który ma przyjść. Ja jestem wiernym świadkiem, ja jestem początkiem i końcem, ja jestem Alfa i Omega. Ja jestem ten, który trzyma, który ma w ustach miecz obosieczny. Co to znaczy? To słowo, które ja wypowiem, ono ma moc i zniszczy wszystko. Ja jestem ten, na przykład czytamy w wierszu 18 drugiego rozdziału. Którego oczy są jak płomień ognia co, to zna, co by to znaczyło? Pan Jezus, który wszystko widzi Psalm 14 Albo 11 11 psalm czwarty wiersz Pan jest w swym świętym przybytku Pan, którego tron w niebie Oczy jego widzą Powieki Jego badają ludzi. Nikt nie jest w stanie się skryć przed Panem Jezusem. Nikt się nie był w stanie skryć. Adam, który się skrył po upadku, od razu Bóg go znalazł. Widział, wiedział o wszystkim. Wiedział, że zgrzeszył i mówi Adamie, gdzie jesteś? Oczy Pańskie przepatrują ziemię, czytamy w innym miejscu. Kiedy dzieje się bezprawie na ziemi, jeszcze w innym miejscu czytamy, czy Pan tego nie widzi, swoimi słowami, mówię ten wiersz, a więc Jego oczy są jak płomień ognia. I Pan Jezus przedstawia się właśnie nam tutaj, abyśmy byli, doznali zachęty, że On jest w tych czasach, kiedy może jesteśmy zniechęceni, zniewoleni, a najbardziej dla tych, którzy są prześladowani, którzy cierpią, którzy mają trudne życie, to On się im objawia jako Ten, który jest ponad wszystkim, ponad wszystkimi okolicznościami i On ma nad wszystkim swoją moc. A teraz przeczytaliśmy ostatni list do Laodycei. Może jeszcze powiedzmy krótko, chociaż to jest myśl dosyć trudna i, i myślę, że wierzący potrzebują więcej czasu, aby zrozumieć i widzieć to a jeśli zauważyli to to czytając objawienie na nowo i na nowo i ciągle na nowo widzą coraz może szerzej te myśli te siedem zborów symbolizuje chrześcijaństwo od momentu powstania do dnia dzisiejszego albo właściwie do momentu kiedy Pan Jezus przyjdzie aby zabrać Kościół z ziemi I ten e, e, zbór w Laodycei, o którym czytaliśmy od wiersza 14, 3 rozdziału, e, z, też Pan Jezus się temu zborowi przedstawia, jako wierny i prawdziwy świadek, albo jako świadek wierny i prawda, i prawdziwy, ten, który jest prawdziwy. Pan Jezus powiedzieliśmy, wszystko wiernie przedstawił, co Bóg mu powiedział, ale On też jest prawdą Ja jestem droga i prawda i życie i początek stworzenia Bożego. To sformułowanie początek stworzenia Bożego możemy rozumieć jako coś, co Pan Jezus przez krew swoją rozpoczął na ziemi. Coś nowego. Co otrzymało życie i co będzie trwało na wieki. To jest rzecz też, która nas dotyczy, kiedy z rodziny narodziliśmy się na nowo. Ale... Ten fragment mówi nam tutaj o tym, że ktoś jest letni. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący. A także żeś letni, ani... A także żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Miłowani, czytałem taką historię ostatnio też o pewnej dziewczynie, która się nawróciła która przyjęła Pana Jezusa do swojego serca, ale była studentką i ona to życie prowadziła, ponieważ była w takim gronie powiedzmy ludzi niewierzących, albo tylko chrześcijan z nazwy. Ona niestety jakby została wsiągnięta przez te koleżanki i to życie jej było takie połowiczne. Ona chodziła z koleżankami tam, tam, tam brała udział w różnych imprezach różnych niedobrych, które bez przerwy ją oskarżały ona była cały czas y, y, oskarżały ją myśli, że ona nie jest właściwie wiernym świadkiem Pana Jezusa, bo to też możemy z tego słowa wziąć pouczenie, że my też mamy być wiernymi świadkami Pana Jezusa, ona się cały czas dręczyła, aż się zdarzyła taka rzecz, że koleżanka jej również uwierzyła I wtedy nastąpił przełom w życiu tej dziewczyny, która wcześniej była wierzącą. Ta druga dziewczyna zmobilizowała ją do tego, że ona, Bóg otworzył jej oczy i pozwolił jej żyć, odsunąć się od rzeczy świeckich, światowych, niedobrych i żyć dla Pana Jezusa. A my zmniejowani można być, to, to właściwie ten list mówi nam, do nas mówi też, że możemy jako chrześcijanie być letni, Możemy być wierzącymi, ale żyć tak, tak no bo, bo trzeba, bo każą, bo to by trzeba może zrobić, bo mi kazali to zrobić. Umieloni, czy serce nasze bije jeszcze dzisiaj dla Pana gorąco, tak jak to było na początku, kiedy uwierzyliśmy Jemu? To najbardziej dotyczy wierzących w moim wieku, może trochę młodszych. Bo ci, którzy młodzi, którzy nawrócili się i przyjęli Pana Jezusa do swojego życia, do swojego serca, to oni są żywi, oni są gorliwi w uczynkach, oni chcą Panu służyć i ta najczęściej tak jest. Chociaż są przypadki, jak żeśmy przed chwilą słyszeli. Ale wierzący, którzy więc dłużej, dłużej chodzą z Panem, niestety mogą być takimi, którzy stają się letnimi, takimi obojętnymi, już takimi po prostu. Niech te słowa będą dla nas napomnieniem i zachętą ale generalnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć że ten list dotyczy chrześcijaństwa, które nie ma życia z Boga my wiemy dobrze, że jest niestety wielu chrześcijan którzy są ochrzczeni którzy może są konfirmowani czy inne praktyki, czy ceremonie kościelne przyjęli Ale gdybyśmy się ich zapytali Co się z nimi stanie po śmierci To oni Albo by się uśmiechnęli Albo by powiedzieli, że nie wiedzą Albo by w ogóle powiedzieli Mnie to nie interesuje, chyba będzie jakoś tam Miałem kiedyś takiego Człowieka, z którym pracowałem Który też był Takim chrześcijaninem Chodzącym do kościoła I ja mu świadczyłem o Panu Jezusie I on powiedział, że ach, on to właściwie to wolałby iść do piekła, bo tam będzie ciepło. Możemy sobie wyobrazić, jaki głupi jest człowiek, że takie rzeczy mówi. Myślę, że to słowo głupi, które wypowiadamy, wiemy o tym, że to słowo też jest biblijne. W psalmie czytamy, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Człowiek, który w ten sposób przyjdzie ze Słowa Bożego, który szydzi z Boga, jest niestety głupi. To Słowo Boże mówi wyraźnie. Ale możemy powiedzieć, że w czasach, w których żyjemy, jest niestety wielu ludzi, którzy są chrześcijanami, ale są tylko nimi z nazwy. Oni tylko chodzą do kościołów, może w jakieś tam święta, raz, dwa razy do roku, ale w ogóle nie interesują ich sprawy Boże, a przede wszystkim To, co żeśmy powiedzieli na początku, nie mają życia z Boga. Nie narodzili się na nowo. I to jest tragedia. Umiłowani ci ludzie słyszą Słowo Boże. Bo czyta się, jeśli idą do kościoła raz na, do roku nawet, to oni słyszą Słowo Boże. I być może w tym kościele kiedyś będzie przeczytane jesteś letni, obyś był gorący albo zimny. Jeśli będziesz letni, Jeśli cię nic nie interesuje, jeśli jesteś tylko zapisany gdzieś tam formalnie, to, to ci nic nie daje. Pan Jezus mówi: A także źletni koniec wiersza wypluję cię z ust moich. Ludzie się szczycą. Popatrzcie, ilu nas jest. Niektóre religie po prostu prowadzą statystyki i chwalą się przed. Innymi, ilu nas to jest? Nas jest miliony. Bogaty jestem. Wzbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję. A co Pan Jezus mówi? Ty nie wiesz, że jesteś pożałowania godny, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Dlaczego? Bo nie masz życia z Boga. To jest podstawa. Życie z Boga to jest podstawa. Jeśli nie masz życia Nie masz Jezusa. Jeśli nie masz Jezusa, idziesz na potępienie. Pan Jezus w tej księdze, jeszcze tego, żeśmy nie powiedzieli, przedstawia się ludziom światu jako sędzia, który przyjdzie sądzić świat. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat dwa tysiące lat temu, to przyszedł nie po to, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić. Pan Jezus do dzisiejszego dnia oferuje człowiekowi zbawienie i życie wieczne, ale w tej księdze Przedstawia się jako sędzia, który osądzi wszystkich sprawiedliwie. Jeden brat kiedyś powiedział tak. Kiedy w 20 rozdziale Ewangelii, tej księgi usłyszą ludzie idźcie precz ode mnie przeklęci to oni milcząc w takim godnym orszaku będąc świadomi, że to jest Doskonale Sprawiedliwy Sąd pójdą na potępienie. I tam nikt nie powie, ale ja, ale ja, nikt tam nie powie. Wszyscy w milczeniu, będąc świadomi, że, są, że, że zostali doskonale, sprawiedliwie osądzeni, pójdą na śmierć. Ale my, kochani, którzy słyszymy takie słowa, ale że źlepni, To chciejmy wejrzeć do naszych serc i zastanowić się, czy jesteśmy, jacy jesteśmy dzisiaj, po iluś tam latach życia z Bogiem, czy jesteśmy jeszcze gorliwi, czy jesteśmy gorliwi dla Pana, czy chcemy Mu służyć. Ale jeszcze zauważmy, że we wszystkich tych listach Pan Jezus napomina i zachęca, radzę Ci, żebyś kupił, nabył złota w ogniu wypróbowanego, A więc, abyś przyodział się Bożą Sprawiedliwością, abyś nabył tej Sprawiedliwości Bożej, którą daje tylko Pan Jezus, abyś się przyodział w szaty białe, jeśli ktoś jest zbawiony, to otrzymuje białe szaty, szaty zbawienia, i abyś nabył maści i namaścił oczy swoje, abyś przejrzał. Człowiek, który czyta Słowo Boże, który przyjmuje naukę Pana Jezusa, dopiero widzi. Każdy człowiek młody, nawet jeśli nie czytał nigdy Słowa Bożego, to przeżywa w życiu coś takiego. Jest jakaś okoliczność, coś się dzieje i on postępuje tak i tak. I potem po nie, długim czasie mówi, jak mogłem być taki głupi i tak się zachować w tej sytuacji. Przeżyliście już coś takiego? Każdy człowiek takie coś przeżywa. Jak mogłem być taki głupi i tak się zachować? Dzisiaj bym zupełnie inaczej się zachował. Nie widział, nie widzieliśmy swojego zachowania. Nie widzieliśmy dokładnie sytuacji, nie rozeznaliśmy, nie, nie e, oceniliśmy prawidłowo i dlatego postąpiliśmy głupio. Pan Jezus mówi, radzę Ci, abyś nabył maści, abyś namaścił swoje oczy i abyś przejrzał. Do zboru Pan Jezus też mówi tak, Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwi i upamiętaj się. Po pierwsze, Bóg umiłował świat, to wiemy dobrze. I On chce wszystkich zbawić, bez wyjątku. Ale pamiętajmy też o tym, że Bóg szczególnie nas, wierzących, miłuje. I On też, nas, i On też nas karci, abyśmy po prostu naprawili to, co jest w naszym życiu niewłaściwe. Piękne słowa znajdujemy w 21 wierszu, które też często cytujemy na godzinach ewangelizacji i dobrze, bo to jest coś pięknego oczywiście, że do ludzi, którzy są chrześcijanami z nazwy też do ludzi, którzy w ogóle Boga nie znają też to wszystkich, którzy nie mają życia Bóg mówi, Pan Jezus mówi oto stoję u drzwi i kołaczę jeśli ktoś głos mój usłyszy i otworzy drzwi wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną Pan Jezus puka do drzwi każdego serca. Dzisiaj na całym świecie głosi się Ewangelię. Jeszcze, bo mamy czas łaski. Z tego się cieszymy. Módlmy się też za ewangelizacjami, za Ewangelią, która jest głoszona. Bo zauważmy, że Pan Jezus tylko puka, ale On nie otwiera drzwi. Pan Jezus puka, a człowiek musi Mu te drzwi otworzyć. Jeśli Pan Jezus dzisiaj puka do mojego serca, które jest może zwątpiło, które jest chore, to też trzeba otworzyć te drzwi i wpuścić go tam, wpuścić światło Jego Słowa. I On nas uleczy, On nam pomoże, On nas wzmocni, On nas zachęci. Umiłowani zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na moim tronie. Ja się też zastanawiałem, czy te wszystkie obietnice dane zwycięzcą, są dane nam wszystkim, czy tylko wierzącym z danego okresu, do którego ten list należy przyłożyć, ale myślę, że możemy tę zachętę wziąć dla siebie, każdy z osobna. Pan Jezus, zauważmy, to jest coś, coś niesamowitego, że Pan Jezus, kiedy dokonał swego dzieła, został wzięty do nieba, Ojciec pozwolił mu zasiąść na tronie, A teraz Pan Jezus chce, żebyśmy my zasiedli na tym tronie. Przecież Pan Jezus zwycięży. Ale zauważmy, że tu Słowo Boże używa też słowa zwycięzca. Czyli jeśli my jesteśmy na ziemi, to walczymy. Nasze życie jest walką. Zauważmy, że do wszystkich tych zborów, prawie chyba, może poza jednym, Pan Jezus mówi właśnie o zwycięzcy. I wszyscy ci, którzy przeżyją życie, są zwycięzcami. I Pan Jezus nam oferuje piękne obietnice. Czy jakaś obietnica Boża może się nie spełnić? Obietnice Boże spełnią się wszystkie. Kiedyś pamiętam, że natrafiłem na taki piękny wiersz z Księgi Jozuego o Bożych obietnicach. Musiałbym go na koniec przeczytać. Kiedy Jozue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 dwadzieścia dwa